To są informacje Polskiego Radia 24. Pakiet ceny paliw niżej zostaje na dłużej. Rząd czeka na trwały rozejm na Bliskim Wschodzie. Polscy dyplomaci odwiedzą Smońsk i Katyn. Dziś 16. rocznica katastrofy prezydenckiego samolotu. W informacjach także przygotowania do powrotu załogi Artemisa. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Niższy VAT, niższa akcyza i odgórnie ustalane ceny na razie zostają. Nie ma przesłanek do zmian w programie CPN, tak mówi nam minister energii Miłosz Motyka. Przypomina, że sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest napięta i rząd musi być czujny. Dzisiaj ta sytuacja na rynkach jeszcze nie jest spokojna. To są pierwsze sygnały o tym, że może dojść do trwałego rozejmu, natomiast dopóki do niego nie dojdzie, dopóki nie zostanie trwale odblokowana ciśnina, dopóki nie ruszy znowu produkcja, dopóki na rafinerie nie zostaną przywrócone, przynajmniej w znacznej większości, do takiej samej pracy, jak przed wybuchem tego konfliktu, no potem nie będziemy mogli mówić o tym, że ceny pali faktycznie rynkowo mogłyby być niższe. Oczywiście na to liczymy. Im szybciej, tym lepiej. Natomiast jeszcze takich optymistycznych sygnałów z Bliskiego Wschodu nie ma. Wiele zależy od zbliżających się negocjacji pokojowych. Przypomnę, jutro w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, zaplanowano rozmowy Iranu z USA. Polscy dyplomaci i rosyjska Polonia oddadzą hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. Dziś zaplanowano uroczystości w miejscu katastrofy, a także na polskim cmentarzu wojennym. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Dziś przypada 16. rocznica katastrofy lotniczej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent polski Lech Kaczyński. Obchodzona jest także 86. rocznica zbrodni katyńskiej, dokonanej przez sowieckie służby na ponad 22 tysiącach polskich oficerów. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski powiedział Polski Radiu, że na miejscu katastrofy na obrzeżach lotniska Siwiernej w Smoleńsku zamierza wygłosić przemówienie. Przemówienie moje przede wszystkim ma podkreślić, że próby jakiegokolwiek fałszerstwa w historii zbrodni katyńskiej nie mają szans powodzenia. Na miejscu katastrofy lotniczej i na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu oprócz dyplomatów mają być obecni przedstawiciele rosyjskiej Polonii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem uroczystości 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej już trwają w Warszawie. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach chwilę po ósmej zabrały się rodziny ofiar, a także przedstawiciele Sejmu, Senatu i Rządu oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Własne obchody organizuje Prawo i Sprawiedliwość. Za chwilę politycy PiSu razem z prezydentem złożą wieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wieczorem w intencji ofiar odprawiona zostanie msza w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, a po niej wyruszy Marsz Papień zamienci. Teraz groźny incydent nad Bałtykiem. Wieczorem pojawił się tam rosyjski samolot Szpieg. Polska poderwała myśliwce i przechwyciła maszynę. Poinformował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej testują nasze systemy obrony powietrznej, napisał minister. Przechwycona maszyna to rosyjski Iu-20. Operował w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu, a także z wyłączonym transponderem. To urządzenie, które pozwala na identyfikację samolotów i kontrolę radarową. Astronauci Artemisa rozpoczynają ostateczne zejście w kierunku Ziemi. Najbardziej emocjonujące i niebezpieczne będzie jednak ostatnie 13 minut ich podróży z finałem, czyli wodowaniem na Pacyfiku. Szczegóły ma dla nas Jan Pachlowski. NASA wyznaczyła moment wodowania na sobotę w nocy na godzinę 2.07 czasu obowiązującego w Polsce, jednak godziny i minuty poprzedzające ten moment mają kluczowe znaczenie. Na 20.53 naziemne dowództwo misji zaplanowało ostatnio odpalenie silników korygujących trajektorię lotu na wypadek gdyby było to konieczne do utrzymania kapsuły Orion na kursie wiodącym do celu ostatecznego planety Ziemi. Mnóstwo cennych rzeczy wraca z nami, przywozimy wiele niesamowitych wykonanych zdjęć, do tego historii. Trudno mi to sobie wyobrazić, czego tutaj doświadczyliśmy, mówi jeden z członków załogi Victor Glover. Astronauci przejrzą dzisiaj listę kontrolną procedur wejścia w atmosferę, aby upewnić się, że każdy z nich ma poprawnie założony skafander kosmiczny oraz, że wszyscy mają pełną jasność co do swoich obowiązków w trakcie opadania. Opadania dodajmy z zawrotną prędkością. Orion wejdzie w atmosferę Ziemi z prędkością 40 tysięcy km na godzinę. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce za oknem może być mylące, bo temperatura wcale nie będzie wiosenna. Na podchalu i Podlasiu dziś maksymalnie 5 do 8 stopni, w większości regionów okolice 10. Deszcz jeśli się pojawi, to dopiero wieczorem i tylko na zachodzie Polski. Poza tym bez opadów. Kunima. Na północy i wschodzie kraju jakość powietrza jest dziś bardzo dobra, w centrum, na zachodzie i południu dobra. Na Górnym Śląsku i w okolicach Krakowa umiarkowana dostateczna lub zła i tam lepiej ograniczyć spacery. System energetyczny pracuje stabilnie, już 40% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach większość prądu wygenerują elektrownie słoneczne i wiatrowe, możemy więc dowolnie korzystać z energii. Klimat.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 Jest minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. 10 kwietnia 2026 roku. Nie da się nie wracać dziś pamięcią do tego, co wydarzyło się 16 lat temu. Piszemy o tym także na Polskie Radio 24pl Piątek, 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. W trakcie śledztwa polskiej prokuratury w tej sprawie powstało około 2000 tomów akt i kilkaset opinii biegłych. Przesłuchano też tysiąc świadków. I przypominamy na naszym portalu najważniejsze fakty. Ale dziś myślę nie tylko śledztwo prokuratury i te aspekty tej tragedii liczą się. Najbardziej dziś wspominamy po prostu ludzi, którzy wtedy zginęli. Stan dnia. Na pokładzie samolotu, który rozbił się o 8.41 było 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Był tam ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Byli dowódcy Wojska Polskiego, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, liderzy partii politycznych, ludzie, którzy zajmowali się ważnymi dla nas sprawami i ci, którzy im towarzyszyli także po prostu. Maciej Jastrzębski ponownie z nami. Maćku, e, dzień dobry raz dzień jeszcze. Dobry, Maćku, już pomyślałam sobie, że może o wspomnienie cię zapytam o to, co w twoim przekonaniu mm, zmieniło się w naszym sposobie myślenia przez tych 16 lat o katastrofie w Smoleńsku. Nie wiem, czy to nie za dużo. Przyznam szczerze, nie wiem, co się mogło zmienić w naszym myśleniu. No, tragedia jest tragedią i trzeba w taki właśnie sposób o niej myśleć, a wszystkie zawirowania, które związane były z różnymi etapami śledztwa, ja to tak bardzo delikatnie i dyplomatycznie staram się ująć. Mam nadzieję, że one nie wpłynęły na naszą boleść, na nasze odczuwanie tego, co stało się. Powiedziałaś, że to dzisiaj mamy piątek, szesnasta rocznica, wtedy to była sobota. Ja byłem tam już tydzień wcześniej, dlatego że we wtorek bodajże 4 kwietnia czy troszkę później, 7 kwietnia, przepraszam, spotykał się Donald Tusk z Władimirem Putinem. To było takie historyczne spotkanie właśnie w Katyniu na Polskim Cmentarzu Wojskowym. I żeby już nie, nie wracać na placówkę, pozostaliśmy z ekipą w Smoleńsku, czekając na sobotni przylot delegacji z prezydentem Lechem Kaczyńskim. I na cmentarzu w Katyniu została nas informacja o tragedii, która wydarzyła się kilka kilometrów dalej, Dalej na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku docierały różne sygnały. Ja tak dzielę się z Państwem wspomnieniami, bo najpierw e, otrzymałem informację, że samolot miał kłopoty z lądowaniem, potem, że to było jakieś twarde lądowanie, więc e, część sprzętu z Katynia spakowaliśmy do samochodu. Byli ze mną wtedy e, już niepracujący w, w polskim radiu kolega Czarnecki, był także Ernest Zozuń, który pojawia się na Państwa antenie i jednym samochodem, żeśmy jechali w kierunku lotniska w Smoleńsku, kiedy tam do jechaliśmy to już po drodze mieliśmy informację że nikt nie przeżył samolot rozbity na miliony kawałków i że właściwie w tej chwili trudno mówić o tym co mogło się wydarzyć jaka była przyczyna tej katastrofy no i ja w smoleńsku pozostałem chyba do lipca, jeśli dobrze pamiętam, z krótką przerwą na kilkudniowy wyjazd do Mińska, bo ja wtedy byłem korespondentem Polskiego Radia na Białorusi, ale tak mi przypadło, że dziennikarsko odpowiadałem, obsługiwałem te wydarzenia, które dotyczyły Smoleńska i Katynia. Więc to tak w wielkim skrócie, a dzisiaj po 16 latach hołd ofiarom zbrodni katyńskiej, katastrofy smoleńskiej oddają polscy dyplomaci i rosyjska Polonia. Ja byłem na tych uroczystościach kilkanaście razy, dziś mnie nie ma, ale rozmawiałem godzinę przed tymi uroczystościami z ambasadorem Polski w Rosji Krzysztofem Krajewskim. On jest tam na miejscu. Miał złożyć kwiaty i wgłosić przemówienie. Mówię miał bo nie mam w tej chwili odpowiedzi czy te uroczystości odbywają się zgodnie z planem przyjętym w polskiej ambasadzie czy też z różnego rodzaju zakłóceniami jak to w Rosji mogło się zdarzyć. Ale ambasador Polski a propos swojego przemówienia powiedział mi tak. Przemówienie moje Wszystkim ma podkreślić, że próby jakiegokolwiek fałszerstwa w ich historii w zbrodni katyńskiej nie mają szans powodzenia. I cytuję tam wiersz Feliksa Konarskiego. Pamięć nie dała się zgładzić. Jest to wiersz Katyń, który napisał Feliks Konarski. Myślę, że one tu w Smoleńsku brzmią ze szczególną mocą, dlatego że jesteśmy w miejscu podwójnej tragedii, gdzie ginęło 96 osób w katastrofie smoleńskiej i tysiące polskich oficerów katyńsko to nawiązanie przy miejscu katastrofy smoleńskiej do Katynia nie jest przypadkowe, dlatego że delegacja, która zginęła na lotnisku Siewiernej leciała właśnie do Katynia, aby uczestniczyć w uroczystych obchodach 80. Rocz 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. A więc to są dwa wydarzenia ze sobą bardzo mocno powiązane, choć dzieli je długi odstęp czasu. Ja przypomnę tylko, że początkiem zbrodni Katyńskiej. Był 17 września, bo o zbrodni katyńskiej dziś mówmy również. Armia Czerwona napadła na Polskę. Do niewoli trafiło ponad 22 tysiące polskich oficerów, w tym policjanci, kolejarze, Straż Graniczna i żandarmeria Wojskowa, rozwiezionych po różnych obozach w europejskiej części Rosji. Następnie, już w kwietniu 1940 roku, rozpoczęto masowe morderstwa. Mówiła mi o tym ze szczegółami. Zmarła w ubiegłym roku rosyjska historyk, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk Natalia dziewa i posłuchajmy fragmentu. To, to była pisemna propozycja Berii, na której Stalin własnoręcznie napisał: Jestem za i złożył swój podpis. W to, w Mordowali w Smoleńsku, w Kalininie i w Charkowie. Na ręki. Ludzi najpierw zakowali w kajdany, wadzili w komnaty, gdzie rozstrzeliwali, i prowadzili do pomieszczenia, w którym mieli ich rozstrzelać. Stawili na Kalininie, i strzelali w zatylek. Później kazali im klękać i strzelali w potylicę. Zakopywali ciała w Miednoje, w Piatichatkach i w Katyniu. Najczęściej no rosyjskie władze wracają do narracji stalinowskiej i negują na poziomie, co prawda jeszcze nie tym kremlowskim, ale i propagandowym, udział Stalina i sowieckich władz w zamordowaniu polskich oficerów. Maćku, bardzo Ci dziękuję. Maciej Jastrzębski dla Państwa. A z nami dr Robert Sobiech, socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry, panie doktorze. No to pozwolę sobie pana zapytać. Podobnie jak Maćka, Maciek podszedł do tego pytania reportersko. Trudno się dziwić. Jak się zmieniliśmy? To znaczy miał pan 16 lat temu nadzieję, że coś drgnie, że na przykład katastrofa smoleńska będzie tym, co będzie nas stawiać po jednej stronie wspólnej barykady, po stronie wspólnych spraw? Tak, to prze... <śmiech> proszę Pani o przywołanie tych wspomnień sprzed 16 lat i rzeczywiście reakcja społeczeństwa była, e, no, moim zdaniem, silna i symboliczna I ludzie po prostu w, w różny sposób Przeżywali no, tę żałobę i coś, co właściwie było taką reakcją na rzecz, która była nie do wyobrażenia. I teraz pewnie to nie była tylko prosta katastrofa lotnicza, bo nałożyły się tutaj w, w, w, dwa elementy. Da? To jest i to, że było to zupełnie niewyobrażalne, że w, w, samolot wiozący polskie władze czy reprezentacje no, w, w, w, w, polskich władz może się rozbić. A z drugiej strony jest tak, że był to specyficzny kontekst, czyli kontekst zbrodni, te, zbrodni katyńskiej. I teraz te, te, tych dwóch rzeczy nie można od siebie oddzielić, bo jedno ten kontekst wyznaczał siłę tego, siłę tego przekazu, siłę m, m, reakcji społecznej. Ale no właśnie... Ale potem zaczęło się wykorzystywanie tych emocji, emocji społecznych do w podziału. Przecież to jest tak, że ta historie śledztwa smoleńskiego, historię poszczególnych komisji, to trwało strasznie, strasznie długo. I one były częściowo, częściowo skuteczne. Ja pamiętam takie chyba ostatnie badania, które Cebu zrobił w 1920 roku. No to w, tam właściwie w, jedna trzecia Polaków nie wykluczała, że to mógł być zamach tak? w ale to była tylko, tylko jedna trzecia, jedna trzecia Polaków. Już wtedy oceniano bardzo w, te, w negatywnie to, co robił Antonin w z tą w te, ze, swoją, ze swoją komisją. Tam chyba tylko 20% oceniało, że to mniej więcej, że to są, że to ta, ta komisja w, działa, czy jest w stanie w, te, te wyjaśnić wyjaśnić to śledztwo. Tylko że. w Potem następowało wykorzystanie tej f, f, tragedii do polaryzacji społeczeństwa. No, przypomnę tę narrację w Prawa i Sprawiedliwości. Ona do dzisiaj f, te, te istnieje, że, no właśnie, że to jest tak naprawdę nie do końca wyjaśniony spisek Tuska z Putinem. No, w tej chwili ta narracja nie jest kontynuowana, bo Tusk już nie jest Putinem, tylko jest f, te, te agentem, f, agentem Niemiec, ale... Efekty zostają, czyli w, w, te podziały społeczne, które w, są widoczne i w sposób symboliczny. Na dzisiaj państwo relacjonują, że są dwa niezależne obchody, da? czyli prezydent razem z Prawem i Sprawiedliwością w, i władze, władze Warszawy i pewnie, i, pewnie, i pewnie rząd polski. Tego się nie da złączyć. To jest oczywiście kwestia no, długofalowego kształtowania swoich zwolenników, mówiąc, że po tamtej stronie są ludzie, którzy no właśnie, którzy tak naprawdę, którym należy odmawiać rozumienia patriotyzmu. Jasne. I wykorzystywanie Zaraz, na przykład... To jest mm, tylko proszę, proszę. historyczne. Jasne. Ale jak w, ja patrzę na te podziały społeczne... Obecne, no to jest tak, że w bardzo wielu kwestiach, no właśnie dotyczących polityk publicznych, poszczególnych rozwiązań, jeśli jest tak, że jest jakaś propozycja rządu i jest propozycja opozycji, to te Polacy się dzielą. I to dzielą się w, tak właściwie no trochę ślepo reagując na to, co w poszczególne, poszczególne obozy polityczne proponują. Ja, żeby dać przykład, no ostatnio była w, dyskusja dotycząca no czegoś, co pozornie byłoby neutralne, czyli tak naprawdę pieniędzy unijnych w programie SAFE na, w, na, Polską, na Polską Armię. Tam, no, wszyscy uważamy, że jest zagrożenie, że jest bezpieczeństwo, że Polska Armia powinna, powinna być wzmacniana, ale no właśnie ten problem, ten, ten program ten SAFE popiera właści, popierają właściwie wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, a popiera w, w, a przeciwnik jest zdecydowana większość Prawa i Sprawiedliwości 70%. No to teraz jest pytanie takie. No to właśnie o co tu chodzi? Tak? Tak. Dlaczego te podziały, które no, w, w, były spo, wynikały z takiej no, symbolicznej, mocnej reakcji emocjonalnej, są tak silne, że po upływie no, właśnie w kilkunastu lat nadal Polaków dzielą i to dzielą w sposób taki emocjonalny i mało refleksyjny. Panie A? doktorze, bo może my chcemy komuś ufać. My potrzebujemy autorytetów. Pan to jako socjolog wie najlepiej. Nie da się żyć bez, znaczy pewnie się da, ale bez kogoś, kogo, komu ufamy, ko przy kim trwamy, kto w pewnym sensie wpływa na nasze przekonania. No tak, to, e, jest, to jest Prawda? Tylko, że oczywiście... I, i, I zwłaszcza podążamy za tym, kto robi to umiejętnie, bo można było pod koniec roku, patrz Mariusz Błaszczak, przekonywać nas, że potrzebujemy tych pieniędzy jak mało czego, a potem zmienić zdanie i pociągnąć za sobą się 70% wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No, więc, no właśnie, to co jest w i trudne do wytłumaczenia, to jest ta łatwość przekonywania, niezależnie od takich argumentów, argumentów racjonalnych. A z czego to się bierze? To znaczy, co na nas najbardziej działa? Emocje, temperatura takiego przekonania, bicie się w piersi, czyli jakieś gesty, mowa ciała, na co my się dajemy tak, powiem, dosadnie nabierać? No to, jest, to jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że w pewnym momencie w coraz bardziej widoczne są dwie wizje rozwoju, te, rozwoju Polski i zaufanie do liderów, którzy te, które te wizje te, te, te, te, proponują. Tak? E, I teraz w, e, e, ten przykład programu SAFE jest w, znamiennym, te, znamiennym przykładem, bo jeżeli ten sam program jest w wydaniu tego, tego Save Zero. No to proporcje się odwracają. I teraz ktoś może powiedzieć tak. No jak długo możemy z, tym, możemy te, z takimi podziałami, podziałami żyć? E, wydaje mi się, że f, niestety bardzo długo, bo poziom emocji społecznych y, i poziom odrębnych pomysłów politycznych i y, rządu i opozycji f, jest tak różny, że nam w pewnym momencie będzie to blokowało i ścieżki rozwojowe. No ta ostatnia dyskusja wokół Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że no właściwie ze względu na spór polityczny my możemy przez to już w tej chwili kilkanaście lat funkcjonować bez Trybunału Konstytucyjnego. Bez instytucji, która będzie reagować na takie nadmierne pomysły polityków, którzy mają, którzy mają władzę. My to rozmontowali. I w tym momencie nie ma szansy, żeby to zmontować to zmontować w, w, w, po, ponownie, bo w poziom polaryzacji jest tak, tak silny, że właściwie w, trudno sobie z tym poradzić. A być może jest tak, że kolejne wybory w, w, doprowadzą do tego, że zmieni się trochę nastawienie na Polaków, bo no właśnie pojawiają się młodzi wyborcy. Oni w tej chwili nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, a są wyborcami w dużej części Konfederacji. I oni mogą trochę w, ten w, klasyczny podział polityczny zmienić. Panie doktorze, pozwolę sobie na kolejne mocne słowo, bo chyba na zawsze w mojej pamięci zostanie to, co powiedział Antoni Macierewicz o tym, że trzy osoby przeżyły katastrofę, powoływał się na relacje świadków i nawet coś takiego jesteśmy w stanie wybaczyć. Ja myślę, że wtedy, jak on o tym, to, o tym mówił, to ten poziom emocji, poziom wiedzy był, poziom był bardzo wysoki, wiedza była, była ograniczona. Natomiast to, co się działo w tych bez, kilku dniach czy tygodniach po katastrofie dla mnie jest, dla mnie jest możliwe do wytłumaczenia. Natomiast, poziom, natomiast wykorzystanie tej katastrofy w, dla celów politycznych. I te słynne miesięcznice, gdzie tak naprawdę no właśnie rozpoczął się proces wykluczania, czy pozbawiania patriotyzmu dla części polityków. Ten słynny przykład Tusk i Putin w tej chwili już nie ma Tuska i Putina, no bo nagle w pewnym momencie Jarosław Kaczyński popiera Orbana, który w ściska rękę Putinowi. To się trochę pomieszało, ale dla w, e, narracji, dla zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie ciągle jest to spójna narracja, że gdzieś sądzą ludzie w nami, którzy, e, którzy nie do końca odpowiadają tej wizji patriotycznego Polaka, który sobie sam poradzi w tym trudnym świecie e, i że właściwie nie potrzebuje mhm. żadnych sojuszy, żadnej Unii, żadnych powiązań. Czyli działa na nas zdjęcie Tuska z Putinem, na przykład z miejsca katastrofy smoleńskiej, na którym to zdjęciu widać jak stoją bardzo blisko siebie, ale na przykład nie przemawia do nas list, który Jarosław Kaczyński pisał do braci Rosjan. To już nie ma znaczenia, prawda? Ja nie chcę tutaj znowu, często to powtarzam, stawać po którejkolwiek stronie, tylko myślę sobie, że... Mamy taką niesamowitą umiejętność wykluczania z otoczenia, z rzeczywistości, nawet z komunikatów, które do nas docierają. Tego, co jest dla nas niewygodne. Wybieramy sobie to, co współgra z naszymi emocjami, lękami albo też z jakimś, nie wiem, uniesieniem, pozytywnym uniesieniem, nie z lękiem. Nie, te podziały, te podziały polityczne czy podziały społeczne, bo one oczywiście również w, są widoczne w strukturze społecznej, są podziały dotyczące wykształcenia, miejsca, miejsca zamieszkania, czy w te, te częściowo, częściowo wieku, to jest normalne. Natomiast to, co jest charakterystycznym elementem tych polskich podziałów, to jest to, że Jedna strona odmawia drugiej bycia Polakiem, bycia patriotą. Mhm. To jest ten model pod tytułem, że my tak naprawdę, tylko my jesteśmy patriotami. Tak? W związku z tym nawet wspólne obchody państwowe nie są, nie są w tym momencie możliwe. Ale panie tylko doktorze, na... przepraszam, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo jednak trochę są. Na cmentarzu rakowickim w Krakowie Władysław Kosiniak-Kamysz z okazji tej rocznicy powiedział kilka słów. Posłuchajmy. Właśnie w taki dzień nie należy tracić nadziei, bo jeżeli od 16 lat tu się potrafimy spotkać, potrafimy tutaj przejść razem, potrafimy pamiętać o tym co dobre, szczególnie w tym miejscu zrobił Wiesław Woda, ale w te wszystkie 96 osób, które oddały swoje życie i zginęły w wypadku, to znaczy, że jest nadzieja. To znaczy, że ci, którzy to w jakikolwiek sposób są fałszywie wykorzystać, w końcu przegrają, bo muszą bo dobro zwycięża zło, bo miłość jest silniejsza niż nienawiść, bo dzień jest mocniejszy niż ciemna noc. Panie doktorze, zostawmy to na koniec, bo myślę, że bez względu na to, z ich uspadły te słowa, to, to są ważne. Doktor Robert Sobiech, socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Sywita z nami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.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 O reklamie Autopromocja Około 6 godzin dziennie Tyle średnio współczesny człowiek Potrafi spędzać ze smartfonem w ręku Nie liczymy oczywiście innych ekranów Komputera w pracy i telewizora w domu A czy wiedzą Państwo Jak to się może odbijać na naszym zdrowiu Tym fizycznym i psychicznym Czym jest technostres, jak sobie z nim radzić No i czy cyfrowa higiena To to samo co cyfrowy detoks O tym porozmawiamy w najbliższym studiu wiedzy Karolina Rożej. Zapraszam w niedzielę po 10. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 9.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Ślubowanie miało zakończyć sprawę, ale spór narasta. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że ślubowanie nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed Sejmem jest nieważne, bo powinno nastąpić w obecności prezydenta. Innego zdania są nowi sędziowie, a także koalicja rządząca. Karol Nawrocki mógł przyjąć wczoraj ślubowanie sędziów, mówi nam minister energii Miłosz Motyka z PSL-u. Szkoda, że nie dotarł pan prezydent. Miał zaproszenie, była zresztą też wystosowana do niego prośba o to, by się spotkać w tej sprawie od Marszałka Sejmu. Pan Prezydent na nią nie odpowiedział, więc szkoda, że go nie było. Natomiast y, to uchwałą Sejmu decyduje się, kto został wybrany sędziom Trybunału Konstytucyjnego, a uchwałą Sejmu, jak wskazał zresztą, były prezydent Andrzej Duda. Prezydent jest związany, jeżeli chodzi o przyjęcie ślubowania. Wczoraj sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w Sejmie ślubowanie. To osoby wybrane przez Sejm, od których prezydent przyjął ślubowanie przed Wielkanocą, a także te, które nie dostały zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Zdaniem prezesa Trybunału tylko ci, którzy ślubowali przed prezydentem będą mogli orzekać. Ale do pracy chce przystąpić cała szóstka. Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. Koniec telefonów w szkołach. Od września w podstawówkach ma obowiązywać zakaz używania smartfonów podczas lekcji i przerw. Od zakazu będą nieliczne wyjątki, na przykład kwestie medyczne, wyjaśnia wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz czy wyjątkowych sytuacji, w których dyrektor-nauczyciele decydują się na pozwolenie dziecku skorzystania z telefonu. Takim przykładem, myślę, może być kwestia stanu lękowego, jakiejś sytuacji, w której dziecko potrzebuje skontaktować się z rodzicami. Do 23 kwietnia trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Każdy może zabrać głos w dyskusji. Szczegóły są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji. Na koniec warszawskie Bielany, gdzie powstanie stołeczne centrum opiekuńczo-lecznicze dla seniorów. Osoby starsze znajdą tam potrzebną opiekę i bezpieczeństwo zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. I w tej nowej placówce przy ulicy Szubińskiej będzie oczywiście opieka pielęgniarska, medyczna, ale również lekarze, interniści, geriatrzy, urolodzy, także pełna opieka. Budynek będzie miał cztery kondygnacje ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych oraz ogród. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że dla nas to jest absolutny priorytet. Budowa stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego ruszy na dniach. Koszt projektu to 42 miliony złotych. W sytuacji zagrożenia centrum zmieni się w schron dla cywilów. Ode mnie dziś to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Za pół godziny o 10.00 przywita się z Państwem Radosław Siennicki. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 9.33 i cały czas polskiej Radio 24. Bardzo ważna informacja dla Państwa. Jesteśmy w zespole. Dla Was Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek i Adam Waliszewski. Będziemy z Państwem do południa. Moi redakcyjni koledzy witają się z Państwem także bardzo serdecznie. Dnia. Sześcioro sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego złożyło wczoraj w Sejmie ślubowanie, także tych dwoje, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec Pana Prezydenta. Zdaniem polityków koalicji rządzącej mogą przystąpić do pracy, ale prezes Trybunału Bogdan Księczkowski tego ślubowania nie uznaje i zaprasza sędziów do Trybunału, ale w charakterze gości. Teraz Agnieszka Drążkiewicz z nami. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, witam. Jesteś przed... Trybunałem tam ani śladu po wczorajszych uroczystościach, jak sądzę. Jak... Mikroślady są, mikroślady tak? zaraz opowiem. Dobrze, no to jak w trybunał będzie funkcjonował? No to zobaczymy. Na razie sytuacja wygląda tak, że rzeczywiście jest tutaj sporo policjantów przed gmachem budynku. Oczywiście sporo nas, dziennikarzy. Jest też niewielka grupka osób protestujących, które już zresztą tu wczoraj były. Mają między innymi unijne flagi, ci protestujący. To są osoby, które domagają się tego i popierają to, żeby ci wybrani 13 marca sędziowie w cała szóstka, żeby była dopuszczona do orzekania i do pracy w Trybunale konstytucyjnym, no ale tak jak wiemy, bo to już mówił chociażby wczoraj prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, nie ma uznania dla całej szóstki, nie ma uznania dla tego wczorajszego ślubowania w parlamencie i w związku z tym prezes nie zamierza szykować biurek dla całej szóstki sędziów, tylko dla dwójki, dla tych sędziów, od których odebrał wcześniej ślubowanie prezydent, no ale jak mówił wczoraj, późnym popołudniu Bogdan Święczkowski. Do budynku oczywiście jest zaproszenie dla wszystkich. Posłuchajmy. Oczywiście jak każdy z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo przychodzić do Trybunału Konstytucyjnego, spotykać się w bibliotece, składać różnego rodzaju pisma na biurze podawczym. Jak każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej każdego z nich także zachęcam do tego, żeby w Trybunale Konstytucyjnym bywali. Słyszeliśmy, zachęta jest, ale w charakterze gościa można wejść do biblioteki przez główne wejście. Trzeba się pewnie będzie sprawdzić, tak jak to wszyscy inni obywatele, którzy tutaj próbują wejść, muszą takiej procedurze się poddać. Nie wiemy na razie, jak będzie ten dzień dzisiaj wyglądał. Mamy takie informacje na razie nieoficjalne, że część sędziów będzie chciała się z nami z dziennikarzami spotkać, że hmm, chyba będą chcieli no, wszyscy się stawić znowu dzisiaj w pracy, żeby Udowodnić władzom Trybunału, ale też no, prezydentowi, że jednak są gotowi do orzekania. Zobaczymy. No, ja dzisiaj prowadziłam polityczne rozmowy rano na nasz antenie i pytałam o to naszych politycznych gości, wiceministra sprawiedliwości, m.in. Arkadiusza Myrche, Pytałam o to, jak widzi koniec całej tej sytuacji, tej sprawy. Komentował również wypowiedzi wczorajsze chociażby szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który mówił o tym, że to, co działo się wczoraj w Sejmie, to była polityczna chucpa i groteska. Minister Mercha nie zgadza się z taką oceną sytuacji i uważa, że tak naprawdę ta druga strona tej sceny politycznej, obóz prezydencki, obóz prawicowy, no, zachowuje się niepoważnie wobec całej tej sytuacji. To jest tylko i wyłącznie polityczna gra na przeczekanie, na zrobienie złośliwości, na utrudnianie, na paraliżowanie. Albo my jesteśmy od tego, żeby państwem zarządzać i zapewniać instytucjom sprawne funkcjonowanie, albo tak będziemy w to kotka i myszkę z pacem prezydenckim sobie grali. Tylko no, jesteśmy wszyscy dorośli i jesteśmy w, w normalnym europejskim państwie. Nie możemy być zakładnikami pewnych sobie gierek pana ministra i pana prezydenta. Minister sugerował też, że być może jednym z rozwiązań prawnych rozwiązań byłoby zaskarżenie czy odwrócenie się do sądu pracy przez tych sędziów wczoraj którzy złożyli ślubowanie przez parlamentem, żeby sąd pracy orzekł, że mają stosunek pracy wobec Trybunału Konstytucyjnego. No zobaczymy czy sędziowie się na taki krok zdecydują, ale bez względu na to, nasz drugi polityczny dzisiaj poranny gość, minister energii Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego no, bardzo krytycznie bardzo negatywnie ocenia całą tę sytuację, tę tak naprawdę grę na zwłokę jego zdaniem ze strony obozu prezydenckiego. Nie wierzę w zdrowy rozsądek tej drugiej strony, która doprowadziła do rozwałki Trybunału Konstytucyjnego, ale mam nadzieję, że nie będą blokowali możliwości orzekania, bo pewnie czego się spodziewam to tego, że zostaną oczywiście swobodnie udostępnione im miejsca pracy, ale nie zostaną im niektórym przydzielane sprawy. Myślę, że tak będzie działał pan Święczkowski. No, tak jak słyszeliśmy, tutaj nie ma tej wiary. A jak to będzie dzisiaj, jak to się wszystko potoczy, no, trzymamy rękę na pulsie, zobaczymy. Na razie cały czas zerkam w stronę głównego wejścia Trybunału Konstytucyjnego. No, nie pojawił się jeszcze żaden samochód, bo wiemy, że dwójka sędziów, którzy ślubowanie składali wcześniej przed prezydentem, na pewno mają takie specjalne wejściówki i mogą wjechać przez parking, czyli nie muszą wchodzić furtką do Trybunału, ale no, ta reszta sędziów pewnie będzie musiała tutaj przejść po prostu przez drzwi wejściowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale zostajesz tam, będziesz nas informować. Oczywiście, Dziękuję oczywiście. Ci bardzo. Mieszka Drążkiewicz na tak zwanym posterunku. Dziękuję Ci bardzo. Doktor Łukasz Prus, prawnik Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, Panie Doktorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy pan mi wybaczy mocne pytanie, mocny początek hmm. naszej rozmowy? Śmiało, śmiało. Proszę bardzo. Czy pan jeszcze rozumie, o co chodzi? Staram się, staram się. Ale udają Jak się panu te starania, bo y, myślę, że pytam znaczy... w imieniu wielu naszych słuchaczy, tak? bo m, proszę nam próbować się w, w tym odnaleźć, y, w tym I... zamieszaniu ja to oczywiście tłumaczę w warstwie prawnej w warstwie prawnej w zasadzie sytuacja jest jasna po pierwsze zasady wyboru sędziów określa konstytucja kompetencje do złożenia ślubowania określa ustawa konstytucja jest aktem wyższej rangi a zatem po drugie sejm jest jedynym organem uprawnionym do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego po trzecie z tego wynika że prezydent nie posiada kompetencji do kontrolowania wyborów dokonanego przez Sejm. Innymi słowy prezydent nie jest sądem nad Sejmem, nie jest bez sądem. Po czwarte, konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta jest współdziałanie. Już we wstępie konstytucja mówi o tym, że prezydent musi współdziałać m.in. z Sejmem. To współdziałanie powinno polegać na tym, że organizujemy ślubowanie bądź przechodzimy na zaproszone ślubowanie. Po piąte w końcu, to nie jest tak, że prezydent wypowiada jakąś magiczną formułę w trakcie ślubowania, która zmienia rzeczywistość, prawda? E, sama przysięga też nie ma charakteru magicznej formuły, która by zmieniła rzeczywistość. Ona ma charakter uroczystego ślubowania narodowi, które składa się na, na ręce prezydenta w formie, a teraz pytanie, w jakiej formie właśnie? Bo w ustawie mamy, e, m, mamy kwestię... Ustawa nie określa formy i miejsca złożenia ślubowania. Tam jest, jest, jest tam to magiczne słowo wobec. Wie pan, ja, ja, właśnie, nawet, wczoraj, ja nawet wczoraj cytowałam naszym słuchaczom znaczenie słowa wobec w, w, w, według słownika mm -hmm. języka polskiego PWN. No Jasne. i tam w trzech znaczeniach y jakby Dobrze, nie kryła się konieczność obecności osoby, wobec której. Mm -hmm. Na przykład, wobec zagrożenia reagujemy tak czy tak, no i zagrożenie nie musi być obecne osobiście, żeby, żeby można było mówić o danej sytuacji. Jasne. Ale czwartych z, z tych znaczeń wyraźnie wskazywało na to, że wobec może oznaczać konieczność obecności osoby, której dotyczy dane zdarzenie. Więc mm -hmm. jak tutaj to interpretować? Interpretacja tekstu prawnego nie polega na interpretacji pojedynczych słów wyrwanych z kontekstu. Ważny jest zawsze kontekst. W przepisie tym nie jest napisane, że prezydent może odebrać ślubowanie, że prezydent może przyjąć e, ślubowanie, co by sugerowało, że też nie może. Tak nie jest napisane, zresztą yes. byłoby, to bo, bo, byłoby to sprzeczne z Konstytucją, bo Konstytucja mówi, to Sejm wybiera, a nie prezydent. Tak? E, i, te, I teraz tak, mamy podobne przepisy. E, możemy to porównać przez wykładnię systemową. Podobne przepisy mamy w kodeksie postępowania administracyjnego. Jest mowa o tym, że e, możemy się zrzec np. odwołania od decyzji administracyjnej, powiedzmy, prezydenta Katowic. E, i tam jest napisane, możesz się zrzec odwołania wobec prezydenta. Czy to oznacza, jeżeli ja wystanę pozwolenie budowlane od, prezydenta miasta Katowic, czy ja mam pojechać do pana Marcina Krupy i domagać się osobiście spotkania i mu uroczyście oświadczyć, że ja zrzekam się odwołania? Panie że jak rozumiem, wobec... używa pan takiego porównania, bo te sytuacje są porównywalne. Jak najbardziej. Mhm. Jak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jak najbardziej, więc nie ma tutaj. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie określa formy miejsca złożenia ślubowania. Wobec to nie znaczy, że to prezydent może odebrać ślubowanie. Ten przepis jasno mówi o tym, że jest to kompetencja sędziów do złożenia ślubowania. Bo może być przecież tak, że sędzia, który został wybrany do, przez Sejm, no, nie będzie chciał złożyć e, ślubowania. No tak, ale odmowa złożenia ślubowania, jak rozumiem, wyrażona wprost. Y, oznacza, Oczywiście. że sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może rozpocząć pracy, bo złożenie ślubowania tak. w ustawie, o której mówimy, o wykonywaniu, y, o sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego y, wskazuje, że odmowa przyjęcia ślubowania oznacza rezygnację z tej funkcji. Tak. Tylko ona, jak sądzę, też mu, musi być wyrażona wprost, to znaczy odmawiam, albo tak. e, musielibyśmy mieć do czynienia z sytuacją, w której to pan prezydent zaprasza jednak e, czwórkę sędziów, mhm. od których do, te, którzy do tej... Poli ależ to jest... to są... No, a, porządek ale... w, w słowie a... musi być. Czwórkę sędziów, Dokładnie. którzy nie złożyli do tej pory wobec niego tego ślubowania, musiałby ich zaprosić, a oni musieliby nie przyjść, żebyśmy mogli Wyraż... mówić tak. o odmowie. Mhm. Zgadza się. Musi być wyraźny sprzeciw e, osób wybranych na, do rangi sędziów e, Sądu Trybunału Konstytucyjnego, wyraźny sprzeciw odmowa wzięcia udziału w ślubowaniu, złożenia tego ślubowania, wykonania tej własnej kompetencji. To jest kompetencja tych osób, a nie prezydenta. I z tego, co, co mi wiadomo, wszyscy ci sześcioro sędziowie napisali do pana prezydenta, że oni chcą złożyć przysięgę. A wcześniej złożyć wysłali informacje z danymi kontaktowymi. Wie pan, to, to jeszcze były wcześniejsze pisma. Gdyby pan prezydent chciał ich zaprosić na tę uroczystość, to podajemy prawdopodobnie numer telefonu albo jeszcze coś więcej. Tak, tak, dokładnie, więc nie, nie możemy powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku doszło do e, odmowy, zrzeszenia się z statusu e, stędziego Trybunału konstytucyjnego. No dobrze, a jeśli po wczorajszej uroczystości w Sejmie, w Kancelarii Prezydenta zostały złożone dokumenty, które potwierdzają złożenie tego ślubowania, to czy Pan Prezydent jest poinformowany? To znaczy, czy to się odbyło w takim razie wobec prezydenta? Zgadza się. Dokładnie tak. E, odbyło się to, to wobec pana prezydenta. To jest ten, ten znowu analogiczny przypadek. E, wróćmy do tego, w którym na przykład obywatel dostaje decyzję, która jest dla niego korzystna, zgodna i składa oświadczenie, że wobec prezydenta, powiedzmy Katowic, że nie będzie składał odwołania i wysyła mu to na piśmie. Nie jedzie do pana prezydenta, Katowic, żeby mu to uroczyście oświadczyć. Profesor, to jest, jak, Safian to nawet, najbardziej... mm, profesor Safian mówił, że to wobec oznacza, wobec urzędu prezydenta, wobec godności prezydenta, kimkolwiek ten prezydent by nie był. Czy to Andrzej Duda, czy Karol Nawrot, chodzi oczywiście o, o, o urzędującego prezydenta, prawda? Że Jasne. Chodzi o urząd i godność instytucji, jaką jest prezydent Rzeczypospolitej, a nie osoby. Zgadza się. Samo się ślubowanie... Kompetencja do złożenia ślubowania, kompetencja sędziego e, Sądu Trybunału konstytucyjnego samo ślubowanie składa sędzia narodowi, ale na ręce prezydenta. I e, na ręce prezydenta może złożyć w tym wypadku także pisemnie. Dobrym zwyczajem dawnym było to, że faktycznie odbywało się to uroczyście na zaproszenie pana prezydenta, e, no ale niestety ta tradycja została z, z, złamana, więc e, trzeba, trzeba złożyć na ręce prezydenta w formie pisemnej. I jeszcze raz powtórzę, w trakcie aktu ceremonii ślubowania prezydent nie wypowiada magicznej formuły, która zmienia rzeczywistość, a tą rzeczywistością jest akt konstruktywny uchwała Sejmu RP. Mm -hmm. Myślę sobie jeszcze o, o słowach płynących z otoczenia pana prezydenta. O tym na przykład y, mówi minister Bogucki, że zdaniem Pana prezydenta, pełen skład Trybunału Konstytucyjnego to 11 sędziów i pan prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów, którzy um, właściwie powinni to ślubowanie wobec niego złożyć po tym, jak objął prezydenturę. Mhm. Jestem ciekawa pana opinii samego mhm. faktu, czy, czy znaczenia tych słów. Co robi pan prezydent i jego otoczenie z ustawą zasadniczą? Zgodnie z Konstytucją pełny skład Trybunału Konstytucyjnego to jest 15 sędziów. Ale pan minister Bogucki ale, mówi, że 11. Ale, tak i wydaje mi się, że to może być sugestia, którą trzeba wiązać z zapowiedzią też Kancelarii Prezydenta RP, że będzie dążył do złożenia wniosku o spór kompetencyjny. Mhm bo w, w ustawie jest mowa o tym, że spory kompetencyjny Trybunał rozpoznaje w pełnym składzie i dalej przepis mówi, że w pełnym składzie nie mniej niż 11 sędziów. Więc To, to może by się wiązać z tym, to może być taka sugestia, tylko no, tutaj powstaje pewna kwestia, czy Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał sam we własnej sprawie, czy w Tutaj dwójka sędziów, którzy zostali zaprzysiężeni przez prezydenta i tutaj nie ma przecież sporu co do nich, nie złożą wniosku o wyłączenie z udziału w, takiego, w takim sporze kompetencyjnym i czy właśnie będzie te minimum 11, 11, 11 oraz sędziów do rozpoznania takiego sporu kompetencyjnego. Poza tym trudno, szczerze mówiąc, tutaj dostrzec spór kompetencyjny. Przecież prezydent nie mówi, że on wybrał sędziów. Sejm mówi, że wybrał sędziów, se, prawda? Sejm nie mówi, że kontroluje swoją własną uchwałę. Prezydent odwołuje się do kwestii ślubowania. Trudno tu doszedł z jakikolwiek spór kompetencyjny, no, ale możliwy jest taki plan y, polityczny. Jasne, a czy gdziekolwiek w przepisach, nie wiem, w ustawie zasadniczej, czy ustawie dotyczącej funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest informacja, dotycząca y, tych dwojga sędziów i tej procedury, o której mówił Zbigniew Bogucki. To znaczy pan prezydent przyjął ślubowanie od dwojga, bo to są sędziowie, którzy za jego y, y, prezydentury mogliby takie ślubowanie przyjąć, czy, złożyć. Czyli y, tamci, tamtych działania prezydenta nie dotyczą, y, tych czworga, a tych dwojga tak. Nie, to, to jest oczywiście nadinterpretacja przepisów. W przepis przepisach tak, nie stanowi, nie wprowadza takiego cezusu czasowego, jakichś ram czasowych, czasowych. To by prowadziło do absurdu. By oznaczało, że na przykład e, mamy jednego, powiedzmy, sędziego bezspornie wybranego przez cały Sejm. Nikt się nie sprzeciwił przed wyborem prezydenta, e, i dopiero prezydent składa ślubowanie, powiedzmy, pięć dni później i mówi, ja nie mogę przyjąć e, ślubowania tego sędziego e, powołanego pięć dni wcześniej, bo to było przed moją kadencją. Przecież jest ciągłość działania ne, ne, władzy publicznej. A przynajmniej hmm, tego byśmy oczekiwali, prawda? Współpracy y, ku naszemu wspólnemu dobru którą to... konstytucja nakazuje i jednemu pałacowi i drugiemu. To nie jest się, dobra wola, wybór, albo dziś mam lepszy dzień, jutro gorszy. To jest Zgadza konstytucyjny się. wymóg. I jeszcze dodam tylko, Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, to był chyba 2015 rok, w której to pan dziś sędzia Trybunału, mhm. wtedy poseł, mówi, ale nie trzeba. wczoraj media przypomniały tę wypowiedź, bo pamięć... Jasne. Że tak powiem, pamięć Staś mnie ginie. Ta, Wydarzenia Staś mnie giną. I sam pan Stanisław Piotrowicz mówi: Wcale nie trzeba składać ślubowania wobec prezydenta, żeby ono było ważne. O, to bardzo ciekawa i słuszna. Co do istoty, tę wypowiedź, e, zgodna z tym, o czym mówimy, z wykładnią konstytucji i ustawy. Oczywiście pewnie jest to wypowiedź wyrwana z kontekstu, warto zawsze poznać kontekty, ale znaczy kontekst. Ale czy kontekst był jest, jasny taka, w 2015 roku? Prawda. Sędziowie wybrali na zapas, sędziowie dublerzy, prawda? Mhm. Y, przyjęcie przez Andrzeja Duda albo brak tej decyzji, to o to wtedy chodziło. Mhm. Rozumiem. Nie no, faktycznie bez względu na czas i bez względu na to, co wypowiedział te słowa, to jest prawda. <głos> czy to się podoba Stanisławowi Piotrowiczowi dzisiaj, czy też nie? Dokładnie, tak. No i co dalej teraz, panie doktorze? Co mogą zrobić sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy na przykład nie dostaną swoich gabinetów, wejściówek, dostępu do systemu i nie dostaną spraw do orzekania? Mhm. Kryzysy rządów prawa pokazują nam jedno, w mojej ocenie, że wymiar sprawiedliwości sam się obroni, w, niekoniecznie może w płaszczyźnie krajowej, bo tutaj są możliwe dwa rozwiązania. Jedno rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Pracy, podobny kazus jak w przypadku sędziego Juszczyszczyna, który nie, nie był dopuszczany przecież do w sądzie, i druga warstwa, warstwa orzecznictwa sądów, trybunałów europejskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tu też już mamy kazusy z, z lat ubiegłych, podobne precedensowe orzeczenia. Pan, Więc pan mówi do... o tych to, y, trzech sędziach, którzy się odwołali tak, do CUE, tak. bo nie zostali tak. ślubowani od nich... Nie złożyli tak. ślubowania wobec prezydenta. Tak. Tam padły jakieś rozstrzygnięcia? Tak, tak, tak. No, Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygał te sprawy, tak. przyznając rację tym sędziom, zasądzając niestety znowu wysokie odszkodowania e, od Polski. Tak, bo to nawet nie chodziło o spór konstytucyjny, tylko w przypadku tych trzech sędziów o to, czy oni pracowali, czy podjęli pracę, czy należało im się Dokładnie. wynagrodzenie i czy należą im się odprawy. To chodziło o takie sprawy, powiedziałabym, przyziemne dość jak zwykłe y, konsekwencje zatrudnienia. Otóż to, otóż to, e, jak najbardziej to jest taka sytuacja, e, jak gdybyśmy mieli, mieli umowę o pracę, no i szef nam mówi, ale ja Ciebie nie wpuszczę. Prawda? Nie, nie dopuszcza nas do wykonywania tej pracy, pomimo tego, że spełniamy wszystkie warunki. Mhm. A jak długo sądy pracy rozpatrują sprawy w naszym kraju? Dosyć, Jestem ciekawa. Trzeba, trzeba, trzeba przyznać, że dosyć długo, ale istnieje możliwość wydania zabezpieczenia na czas trwania procesu. Taki sąd, sąd wydaje takie, taki środek tymczasowy zabezpieczający to, żeby ta osoba chodziła do, do pracy, żeby miała tą kartę, żeby miała swój gabinet, etc. etc. Czyli sąd może w trybie... Hmm o którym pan wspomniał, nakazać Trybunałowi wydanie wejściówek do pracy, udostępnić miejsce pracy do czasu rozstrzygnięcia sporu, tak? Dokładnie tak. Jak żyć, panie doktorze? <laughs> Wiedziałem, że to pytanie padnie. <laughs> Jednak. Odpo odpowiem, odpowiem, odpowiem tak, zgodnie z Konstytucją. Musi a, właśnie. Właśnie, czyli ku dobru wspólnemu. I dotyczy to wszystkich, Dokładnie. także mnie i pana. Doktor Łukasz Prus, prawnik Uniwersytet Wrocławski z nami w Polskim Radiu 24. Pięknie dziękuję. Życzę miłego dnia.